Witam, nazywam się Andrzej Nowiński i chciałem pogratulować Tobie wyboru najlepszej kariery, jaką można sobie wybrać w dzisiejszej rzeczywistości. Myślę, że marketing sieciowy stanowi najwyższy poziom rozwoju biznesu i samego siebie. Kreujemy nowy paradygmat biznesu w tym kraju i na całym świecie. Ta branża jest regularnie opisywana w Success Magazine i osiągnęła już ponad 100 miliardów dolarów rocznego obrotu. Jest promowana przez takie znane i ogólnie szanowane osoby jak Robert Kiyosaki, autor książki Bogaty Ojciec Biedny Ojciec, Donald Trump, potentat medialny oraz guru branży nieruchomości, czy też Warren Buffet, najbogatszy człowiek świata, który inwestuje swoje pieniądze w firmy działające sprzedaży bezpośredniej. Branża ta operuje we wszystkich 50 stanach, w ponad 100 krajach i terytoriach na całym świecie z następnymi w drodze. Szacuje się, że jest grubo ponad 50 milionów ludzi na świecie, którzy biorą udział w tym biznesie. Popularność tego modelu biznesowego spowodowała, że został on wreszcie rozpoznany przez świat uniwersytecki i od ponad 18 lat jest przedmiotem wykładów na wielu salach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli jesteś w tej branży po raz pierwszy i właśnie zaczynasz swój biznes, jesteś osobą, której chcę złożyć gorące gratulacje. Zrobiłeś coś, czego większość ludzi nie robi. To jest wydostanie się ze status quo, by popatrzeć za lepszym sposobem na życie. By zdać sobie sprawę, że jest lepszy sposób, który bierze się z pomagania innym ludziom w znalezieniu lepszego sposobu. Moim zadaniem w tej chwili nie jest uczenie Ciebie czegokolwiek. Mam nadzieję, że to co mi się uda, to otworzyć Tobie dzisiaj oczy. Ponieważ wierzę, że masz wszystkie niezbędne talenty, jakie potrzebujesz, by wybudować dużą, geometrycznie wzrastającą organizację, Talenty, by pomagać swoim ludziom wybudować emerytalny dochód na całe życie i by stworzyć dużo dobrych wartości dla ludzi w Twoim życiu. Marketing sieciowy jest rewolucyjną metodą dystrybucji, która jest jednym z obszarów biznesu, gdzie według znanego ekonomisty imieniem Paul the Impulser powstaną fortuny w najbliższym czasie. Tak jak niegdyś przeszliśmy z ery agralnej do ery przemysłowej, które były starymi metodami robienia biznesu, tak dzisiaj weszliśmy w erę dystrybucji informacji, które dominują we współczesnej ekonomii. O ile sprzedaż informacji i dystrybucja stały się dominującymi elementami rozwoju współczesnego i przyszłego biznesu, o tyle myślę, że marketing sieciowy w szerokim zakresie wykorzystuje obydwa te elementy w wielu różnych firmach. W obecnym systemie dystrybucji około 65% kosztu przypada kosztu produktu przypada na całą masę pośredników między producentem i ostatecznym konsumentem, począwszy od hurtowni, a skończywszy na sklepach detalicznych. Jeśli jesteś nowy w tym biznesie, musisz zrozumieć, że to jest skąd pochodzą twoje pieniądze. Po prostu usunęliśmy tych wszystkich pośredników występujących w tradycyjnej dystrybucji i stworzyliśmy nowy paradygmat dystrybucji, gdzie towar wędruje bezpośrednio od producenta, do dystrybutora, który w wielu przypadkach jest ostatecznym konsumentem. Tak więc zostaje nam te 65% kosztu do rozdysponowania. Więc jeśli się zastanawiasz, jak to możliwe, że ludzie zarabiają w tej branży tak duże kwoty pieniędzy, ludzie mówią, że to pewnie nielegalne, gdyż rzadko się widzi, by normalni ludzie zarabiali takie nienormalne pieniądze ze swojej pracy. Widzisz, w praktyce rzadko jest możliwe zarabianie tego typu pieniędzy, czy to w tradycyjnej pracy, czy też w biznesie. To właśnie te uratowane 65% daje takie możliwości. Uczyłem się kiedyś, że pudełko płatków, które zjadasz na śniadanie z mlekiem, które można kupić w supermarkecie za 3 albo 4,5 dolara, słyszałem, że rzeczywisty koszt produkcji tego produktu wynosi około 15 do 30 centów. Reszta ceny to odrobina jeszcze za opakowanie, a pozostała część to koszt dystrybucji i reklamy. To jest właśnie ta część, którą eliminujemy w naszym biznesie, gdzie produkty są reklamowane za pomocą polecenia, a droga od producenta do ostatecznego konsumenta jest skrócona do minimum. Tak więc to jest ten nowy rodzaj biznesu, który zaczyna szybko wzrastać u początku tego stulecia i gratuluję Ci, że stałeś się jego częścią. Moim zadaniem jest przekazanie tobie niezbędnej wiedzy, byś mógł wystartować dobrze w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Sekcja, którą teraz omawiamy, nazywa się Co powinieneś wiedzieć najpierw. Jest pewien rodzaj myślenia, który potrzebujesz wykreować. W sekcji tej znajdziesz niezbędne informacje do tego, byś dobrze mógł wystartować w tym biznesie. Jeśli byłeś w tej branży wcześniej i ci się nie powiodło, przyczyną mógł być brak wiedzy właśnie w tej materii. Pierwszą rzeczą, od jakiej musisz zacząć, to zastanowienie się nad swoimi marzeniami. Nad tym, czego pragniesz, ponieważ nasz biznes spełnia marzenia. To jest biznes, który pozwala przywołać nasze marzenia z młodości, które utraciliśmy gdzieś po drodze. Kiedy jesteśmy dorastającymi nastolatkami, wiemy, że będziemy prezydentem kraju, gwiazdami roka albo astronautami. Po prostu wiemy, że tak się stanie. I nagle pewnego dnia odwracamy głowę do tyłu, mamy 29 albo 35 albo 40 lat i mówimy sobie hej. Chyba jednak nie miałem racji to nigdy nie będzie miało miejsca. Pracuję tutaj w fabryce, w warsztacie, restauracji czy biurze, czy gdziekolwiek to jest, za 300 dolarów tygodniowo, albo 500 dolarów tygodniowo, albo na złotówki, 2, 3, 4 tysiące złotych miesięcznie. I wiesz co, to może być nawet 2000$ dolarów tygodniowo i nagle odkrywamy, że to nie jest to, o czym marzyliśmy. Żyjemy i pracujemy dla kogoś, by spełniać jego marzenia. Tak więc co musisz zrobić, by odnieść sukces w network marketingu, w marketingu sieci, Zanim zrobisz cokolwiek jeszcze, zanim zrobisz listę znajomych, zanim ustawisz sobie cele, zanim rozdasz materiały promujące Twój biznes, zanim zrobisz swoją pierwszą prezentację, musisz najpierw przywołać swoje marzenia. Musisz powędrować wstecz swojego życia i odkryć co to było. Możliwe, że o nich jeszcze nie zapomniałeś, ale większość ludzi po skończeniu szkoły idzie do pracy i zostawia za sobą swoje marzenia. Ale ten biznes może pomóc Ci je odzyskać. Drugą rzeczą, jaką chcę byś wiedział, jest fakt, że jest to dwu, a czasami nawet czteroletni plan pracy. To jest czas, jaki chcę byś wyznaczył sobie i dla swoich marzeń. Widzieliśmy ludzi, którzy szli zgodnie z systemem i osiągnęli sukces w niecałe dwa lata. Jeśli zrobisz to z rozmachem i podejdziesz do tego na poważnie, możesz osiągnąć sukces w tym samym czasie. W dwa lata w tym biznesie możesz wytworzyć styl życia, któremu towarzyszy kompletna finansowa niezależność. Jeżeli zabierze Ci to trzy lata... Jeśli nawet zabierze Ci to 4 lata, jakie to ma znaczenie? Zabawną rzeczą jest, że są ludzie, którzy zaangażowali się w ten rodzaj biznesu i mówią robią to już cały rok i jeszcze nie jestem bogaty, więc myślę, że chyba dam sobie z tym spokój. I porzucają ten biznes i idą z powrotem do swojej pracy, w której przez 10 lat nie zostali bogaczami. I będą tam pracować przez następne 35 lat, podczas których też nie zostaną milionerami. I w końcu pójdą na emeryturę wypłacaną z Państwowego Programu Ubezpieczeń Społecznych i będą... Będą żyć za 800 albo 1200 dolarów miesięcznie, czy może złotych, albo nawet mniej, czyli za 40% swojego dochodu. Większość ludzi w tym kraju, jak i na świecie, nie ma dodatkowego planu emerytalnego. Nie mają też wystarczająco dużych oszczędności. I przejdą na emeryturę, która wynosi będzie 40, może 50% tego, co zarabiali w produkcyjnych latach swojego życia. I wiesz co? Większość ludzi, jakich znam, nie może przetrwać mając 100% tego, co zarabiają w swoich produkcyjnych latach pracy. Więc jakiego rodzaju... Będzie to emerytura. Pomyśl więc raz jeszcze o swoich marzeniach, gdyż marketing sieciowy może pomóc ci je spełnić, jeśli przywołasz je z pamięci i będziesz swój biznes traktował jak biznes. Widzisz, dwa rodzaje ludzi robi ten biznes. Pierwsza grupa robi to jak hobby, druga grupa robi to jak biznes. Ludzie, którzy robią to jak hobby, mają hobby dochody, a ludzie, którzy traktują to jak biznes, mają biznesowe dochody. Widzisz, hobby ludzie robią prezentację raz na 30, 60 albo 120 dni. Kiedy spotkają kogoś przypadkiem w banku, albo na poczcie, kto mówi im, że szuka witamin, albo potrzebowałby więcej energii, albo bolą go stawy, wtedy próbują zrobić mu prezentację. Ludzie, którzy robią to jak biznes, Prezentują swój biznes każdego tygodnia albo nawet każdego dnia. Przynajmniej dwa razy w tygodniu powinieneś robić prezentację. Czy to będzie dla siebie samego, dla jednego z Twoich osobiście zasponsorowanych ludzi, czy kogoś głębiej w organizacji. Powinieneś robić prezentację przynajmniej dwa razy w tygodniu, jeśli robisz to jako biznes na pół etatu, na part time. Jeśli pracujesz na pełen etat, powinieneś robić pięć i więcej prezentacji w tygodniu. W kolejnych krokach na stronie szkoleniowej wyjaśnię jak robić prezentację oraz co trzeba robić, kiedy awansujesz na wyższe Poziomy. Tak więc naprawdę proszę, traktuj swój biznes jak biznes i znaj jego wartość. Nierzadko słyszy się o biznesach, które sprzedano za wielokrotność tego, ile wynoszą ich roczne zyski. A my mamy tutaj biznes, który może dosłownie wytworzyć 70-90% do zysku, co jest absolutnie kompletną odwrotnością tego, z czym mamy do czynienia w tradycyjnym biznesie, gdzie 80-90% stanowią koszty, a zysk stanowi tylko marginalną wartość rzędu 10-20%. Mamy ludzi w marketingu sieciowym, którzy robią coś kompletnie odwrotnego. Pracują w swoim domu mając jedną albo dwie linie telefoniczne, fax, komputer i biurko wolnej sypialni. Nie mają tych wszystkich kłopotów na głowie, które towarzyszą tradycyjnemu biznesowi i zarabiają ogromne pieniądze, o jakich większość właścicieli tradycyjnych biznesów może tylko pomarzyć. I musisz zdać sobie sprawę, że te sieci dystrybucji, które budujemy, mogą być odsprzedane w przyszłości dosłownie za miliony dolarów. Więc potraktuj ten biznes poważnie, tak jak na to zasługuje i pamiętaj o swoich marzeniach. Następną rzeczą, o jaką muszę Cię zapytać, to co jesteś gotów poświęcić, by spełnić te marzenia? Bo będziesz musiał z czegoś zrezygnować. Będziesz musiał coś poświęcić. I na każdym kroku tej podróży będziesz musiał zadawać sobie pytanie. Co będzie ważniejsze za 2 czy 4 lata? Prawdopodobnie pracujesz w jakiejś pracy albo prowadzisz inny biznes. Pewnie powiesz, ok, jeśli pracuję 40 do 50 godzin tygodniowo w moim normalnym biznesie, albo 60 godzin i mam dzieci, muszę zawieść pranie do pralni, muszę zapłacić rachunek, i muszę dzieciaki zabrać na trening piłki nożnej. I jeszcze ta wywiadówka, kiedy mam na ten biznes znaleźć czas? Widzisz, nie wiem jak, ale będziesz to musiał jakoś zrobić. Musisz teraz zadać sobie raz jeszcze pytanie, co będzie ważniejsze za kilka lat? Czy jestem gotów poświęcić się przez okres dwóch do czterech lat, tak by na końcu nie musieć już więcej się poświęcać, nie musieć więcej dokonywać takich wyborów, by wreszcie móc prowadzić taki styl życia jaki chcę? Ktoś kiedyś powiedział, że czasami warto dzisiaj robić to, czego inni nie chcą, po to żeby później móc robić rzeczy, których inni nie mogą. Co za wspaniała formuła. Posłuchaj jeszcze raz. Czasami warto dzisiaj robić to, czego inni nie chcą. Po to, żeby później móc robić rzeczy, których inni nie mogą. Następną rzeczą, o jaką muszę cię poprosić, to ustawienie swojej strefy wpływu przez następne dwa czy nawet cztery lata. Twoja grupa najbliższych przyjaciół. Kim będą ci ludzie przez następne cztery lata? Pomyśl w tej chwili o dziesięciu ludziach, którzy są najbliżej Ciebie w Twoim życiu. Jakie mają dochody? Jaką satysfakcję, zadowolenie mają ze swojej aktualnej pracy? Jaką wartość stanowi to, co robią w swojej pracy dla Wszechświata? Prawdopodobnie tak jak ja i Ty, większość osób żyje w środowisku ludzi, którzy są spłukani. Większość ludzi zna ludzi, którzy nie są zadowoleni z tego, co robią. Którzy robią rzeczy, które nie przynoszą dużej wartości dla nich samych i dla Wszechświata. Jeśli będziesz utrzymywał tych ludzi jako Twoich najbliższych doradców, zostaniesz w pozycji, w której się znajdujesz. I oni też pozostaną w tej pozycji, w której się znajdują Przez następne 2-4 lat Bez względu na to, co spróbujesz osiągnąć w marketingu sieciowym Będziesz musiał zmienić swoją strefę wpływu I powinno się to zacząć od Twojego sponsora Twój sponsor kwalifikuje się do tego, by Cię uczyć Ponieważ ma bezpośredni finansowy interes w tym, by powiodło się Tobie w biznesie Twój sponsor i Twoja linia sponsorowania Tak więc proszę, spróbuj to zrozumieć Twój sponsor powinien być Twoim najlepszym przyjacielem w biznesie Twoim najbliższym osobistym z tym przyjacielem w Twoim biznesie powinna być osoba, która zaprosiła Cię do tego biznesu i Twoja linia sponsorowania to powinna być grupa ludzi, u której masz szukać rady i wskazówek. Jeśli chcesz się nauczyć latać samolotem, powinieneś zasięgnąć języka u pilota. Jeśli chcesz się wspinać na góry, powinieneś porozmawiać z ludźmi, którzy wspinają się na góry. Tak więc jeśli chcesz budować organizację w marketingu sieciowym, nie możesz pytać o rady twojego kolegi z pracy, który był w Herbalife 10 lat temu, zarobił raz 200 dolarów i odpadł. On nie ma kwalifikacji, by doradzać tobie, jak budować organizację w marketingu sieciowym. Jedynymi ludźmi, którzy mogą udzielić ci takie informacje, tego wsparcia i wskazówek są ludzie, którzy teraz to robią albo ludzie, którzy odnieśli w tym sukces. Tak więc rozejrzyj się wśród swoich przyjaciół i kolegów, zobacz gdzie się oni znajdują, gdzie Ty byś chciał być i pomyśl komu chciałbyś dorównać. I zacznij przyciągać tych ostatnich do swojego życia. Rozwij relacje z ludźmi z marketingu sieciowego, którzy odnoszą albo odnieśli sukces. Uczęszczaj na spotkania, konferencje organizowane w Twojej firmie i zaprzyjaźnij się z przodującymi liderami w Twojej górnej linii sponsorowania. Zaprzyjaźnij się z ludźmi sukcesu z innych firm w Twojej branży. Nie musimy ze sobą tutaj konkurować i próbować zniszczyć naszą konkurencję. W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 300 milionów ludzi, z czego około 270 milionów nie jest jeszcze w network marketingu. W Polsce te dysproporcje są jeszcze większe. Proszę zrozum, że Twoją konkurencją nie są Twoi koledzy z branży. To są Twoi sprzymierzeńcy. Są to ludzie, którzy wprowadzają marketing sieciowy na wyższy poziom, budując dobry wizerunek branży. To są twoi partnerzy i przyjaciele, rozwijaj się z nimi, ponieważ to nie oni są twoimi wrogami. Wrogiem jest korporacyjna Ameryka, wrogiem jest wyścig szczurów, wrogiem jest to całe błędne, nieprawdziwe przekonanie, że pójdziesz do szkoły, zdobędziesz edukację, dyplom i znajdziesz pracę w dużej firmie, gdzie będziesz mógł pracować do końca swoich dni. Wiesz, moi rodzice od zawsze namawiali mnie bym skończył studia, co też zrobiłem i mówili bym aplikował o pracę w dużej firmie takiej jak General Motors albo AT&T. Oni powtarzali mi to przez całe moje dzieciństwo i co? Firma AT&T zwolniła już kilkadziesiąt tysięcy ludzi na domiar poprzednich zwolnień. General Motors – ludzie są zwalniani non-stop. Albo jeszcze lepszy przykład – firma IBM. Pamiętasz? Nikt nigdy nie był zwalniany z firmy IBM, aż tu nagle tysiące ludzi na bruku, tysiące ludzi zwalnianych co roku. W Stanach Zjednoczonych co roku eliminuje się około 500 tysięcy miejsc pracy z powodu zaawansowanych technologii lub redukcji zatrudnienia. Teraz podczas tego kryzysu ekonomicznego padają na kolana duże banki, firmy ubezpieczeniowe, finansowi potentaci. Nie muszę się tu rozpisywać. Włącz telewizor, weź do ręki gazetę i sam zobacz co się dzieje. To jest kłamstwo. Bezpieczna praca na długie lata jest mitem, który próbuje się sprzedać ludziom na całym świecie. Jedynym przypadkiem bezpiecznej pracy jest sytuacja, kiedy budzisz się rano, patrzysz w lustro i widzisz swojego szefa. Następną rzeczą, o której musisz dowiedzieć się w pierwszej kolejności to potrzeba wydostania się ze swojej strefy komfortu. Musisz zrobić postanowienie, że będziesz działać na krawędzi lęku. Nie musisz tutaj szaleć ani zgrywać bohatera. Po prostu postaw siebie w sytuacji, gdzie będziesz odczuwał lekki lęk. Wykonaj ten jeden telefon, którego się boisz wykonać, by zaprosić kogoś na spotkanie. Zadzwoń do kogoś, kto zarabia trochę więcej pieniędzy niż ktoś, do kogo czułbyś się komfortowo dzwonić. Do kogoś, kto ma trochę wyższy status, do kogo telefon może być krępujący. Jeśli jesteś w kraju, gdzie możesz już nabyć produkty w swojej firmie, zamów większą ilość produktu. Nie mówię tu o wypełnianiu swojego garażu albo piwnicy po brzegi butelkami soku V. Mówię tu o zamówieniu troszkę większej ilości niż potrzebujesz na własny użytek. Troszkę więcej niż czułbyś się komfortowo. Ta nadwyżka zmotywuje Cię do działania, gdyż będziesz chciał odzyskać swoje pieniądze, które są zamrożone w towarze. Wydostań się z tej strefy komfortu, bo kiedy się z niej wydostaniesz, znajdziesz się w sferze personalnego wzrostu, co oznacza również wzrost. Twojego biznesu. Oba te elementy są ze sobą tak ściśle powiązane, że aż trudno w to uwierzyć. Tak więc zdaj sobie z tego sprawę, że jeżeli jesteś trochę pod wpływem stresu, tylko trochę, to jest to czynnik, który pomoże Tobie odnieść sukces. Powiesz, że te dodatkowe 10 godzin w tym biznesie, ponad te 40 godzin, które musisz spędzić w pracy, mogą Cię wprowadzić w stres. Wiesz co? Stres jest tym, co stymuluje Twój awans na szczyt Twojego planu kompensacyjnego. To stres jest przyczyną, dlaczego stajesz się złotym czy diamentowym kierownikiem. To stres jest tym czynnikiem, który tam Cię zaprowadzi. Stres właściwie nie jest ani zły, ani dobry. Zbyt dużo stresu jest złe dla każdego. Odrobina stresu jest dobra dla Ciebie i utrzymuje Cię w stanie działania. Utrzymuje Cię produktywnym i pozwala Ci się wydostać ze strefy komfortu. Tak więc raz jeszcze zachęcam Cię, byś działał na granicy lęku. Inwestuj w swoje narzędzia, inwestuj w swój biznes. I wreszcie wyznacz sobie czas na budowanie swojego biznesu. Wiesz, kiedy przyjechałem do Stanów, kiedy byłem spłukany, myślałem, że nie mam czasu na tego rodzaju biznes. Czy możesz to sobie wyobrazić, kiedy byłem totalnie spłukany, myślałem, że nie mam na to czasu? Byłem tak zajęty chodzeniem do mojej niskopłatnej pracy, która pozwalała mi zarobić 250 dolarów na tydzień, że czułem, że nie mam czasu, by robić ten biznes. Wiesz, wydostałem się z tego nonsensownego myślenia i ty też musisz to zrobić. Co jeszcze chciałbym w tym miejscu omówić, to to nagranie, którego teraz słuchasz. Moją rolą nie jest ocenianie Ciebie, krytykowanie ani ośmieszanie tego, co robisz, chociaż może mi się to zdarzyć, ale to nie jest moją intencją. Robię to, bo Cię szanuję i chcę, by się Tobie powiodło. Wszystko, co od ciebie oczekuję, to byś przestudiował to, co próbuję ci przekazać. Jeżeli byłeś już w innym biznesie, może się okazać, że uczę cię tutaj czegoś, co radykalnie różni się od tego, co ciebie uczono do tej pory. Wiele z tych rzeczy możesz uznać za ekstremalnie kontrowersyjne. Widzisz, to nie jest tak, że mój sposób działania jest właściwy, a że twoje stare sposoby robienia biznesu są złe. Jest wiele różnych sposobów na budowanie biznesu. Wiem tylko, że wiedza ta pochodzi od osób, które odniosły ogromny sukces w budowaniu tego typu biznesów, które oferowały emerytalny, pasywny dochód i które wzrastają bez względu na to, czy moi nauczyciele pracują, czy też nie. I to jest właśnie to, czego można oczekiwać w tym biznesie. Mówię o tym, by nie prowadzić biznesu w oparciu o sprzedaż produktów. Mówię, by wyeliminować podejście sprzedawcy. Mogę mówić o rzeczach, które są całkowicie odmienne od tego, co wcześniej widziałeś, słyszałeś, czy co ciebie wcześniej uczono. Powodem, dla którego to robię, jest fakt, że odkryłem, że co działa jest kompletnie nieistotne dla tego biznesu. I proszę zrozum, niektórzy powiedzą, że zawsze prowadzili biznes w oparciu o sprzedaż produktów. Na przykład w gabinecie swojego lekarza, który ma wielu pacjentów, którzy uwielbiają te produkty. Powiedzą, że mają z tego ponad 20 20 tysięcy dolarów obrotu miesięcznie. Wiesz co? To działa. Nie mówię, że to nie funkcjonuje. Wiesz, jest mnóstwo sytuacji, gdzie coś działa, ale wiemy także, że to się nie duplikuje, nie powiela. Czy coś działa w tym biznesie jest całkowicie nieistotne, jeśli nie będziesz mógł spowodować, by mogła na tym skorzystać cała Twoja grupa. Jeśli powiesz mi, że dzięki czemuś masz obrót 50 tysięcy dolarów, nie ma to dla mnie znaczenia. Możesz mi powiedzieć, że kupiłeś płyty z prezentacją i listę ludzi z ich adresami i że to działa. Nadal nie ma to dla mnie większego znaczenia, gdyż to się nie duplikuje. Możesz mi powiedzieć, że kupujesz reklamę na całą stronę w Chicago Tribune albo w Gazecie Wyborczej i sponsorujesz tysiące ludzi i że to działa. Możesz kupić reklamę podczas Mistrzostw Świata Piłki Nożnej i zasponsorować 20 tysięcy ludzi w jeden wieczór. Ale co mają zrobić ci ludzie, których zasponsorowałeś? Ponieważ sposób, jaki ty tych ludzi zaprosiłeś do biznesu jest sposobem, w jaki oni będą chcieli zaprosić swoich ludzi. Co więc chciałbym, żebyś w tym miejscu wiedział, to że nie mówię Ci, że mój sposób robienia tego biznesu jest właściwy. Mówię Ci, że on przynosi efekty. Teraz, co Ty zechcesz zrobić z tymi informacjami, zależy tylko od Ciebie. Nie odpowiadam za Twoją przyszłość, za Twój sukces i za to, co zrobisz z tym, co Ci przekazuję. To musi się zacząć od Twojej osoby. Więc mogę trochę wstrząsnąć Twoją świadomością. Mogę czasami zażartować z tego, jak Ty postępujesz, ale robię to, żeby przykuć Twoją uwagę. Myślę, że mogę to podsumować w ten sposób. Nie proszę Cię, byś robił, co ja robię. Proszę Cię, byś posłuchał, dlaczego robię to, co robię, tak byś mógł podjąć dla siebie właściwą decyzję. Myślę, że to by było tyle na ten temat. Kolejne pytanie, jakieś tu nasuwa, jest jak zarabiamy pieniądze w tym biznesie? Możesz generować dochody w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to tworzenie obrotu. Drugi sposób to tworzenie centrów biznesowych, które w dalszej kolejności jeszcze bardziej zwiększają Twoje obroty. Są to jedyne dwie rzeczy, za które Tobie się płaci w tym biznesie. Jedną z najważniejszych rzeczy, o jakiej powinieneś wiedzieć na początku, kiedy zaczynasz biznes, to jest jak zarabiasz pieniądze. Pieniądze w naszej firmie zarabiasz tworząc obrót. Jak tworzysz obrót? Poprzez używanie samemu produktów i przez sprzedaż detaliczną. Na przykład, kiedy polecasz produkty swoim znajomym, rodzinie i przyjaciołom, kreujesz obrót. Nie chodzi tu o chodzenie od drzwi do drzwi. Polecasz produkty znajomym i odsprzedajesz im swój zapas, albo co jest bardziej popularne, pozwalasz im się zarejestrować jako klienci uprzywilejowani, by mogli kupować bezpośrednio w firmie po zniżkowych cenach, albo zarejestrować się jako dystrybutorzy, by mogli kupować po cenach hurtowych. Mogą oni zapisać się na program automatycznej wysyłki co 4 tygodnie, albo indywidualnie zamawiać produkty przez internet lub telefon. Ludzie ci jednak nie są dystrybutorami, czy inaczej mówiąc budowniczymi biznesu. Zamawiają tylko produkty na własny użytek. Drugi sposób to budowanie centrów biznesowych. Jak to robisz? Centra biznesowe są to kolejni partnerzy biznesowi, którzy przyłączają się do Twojego zespołu z lewej i prawej strony i w ten sposób powiększają obroty Twojej organizacji. Każdy z nich jest niezależny i buduje własną organizację klientów i dystrybutorów w ramach Twojej organizacji z Twoją pomocą, za którą zresztą jesteś wynagradzany przez firmę według założeń planu marketingowego. Są to jedyne dwa sposoby, w jaki zarabiasz pieniądze w tym biznesie. Nie płaci się nam za trening, nie płaci się nam za rekrutowanie ludzi, za sprzedaż pakietów startowych, czy też sprzedaż materiałów szkoleniowych. Firma płaci nam za stworzenie obrotu towaru, który rośnie w wyniku rozwijania sieci klientów i współpracowników poprzez otwieranie nowych centrów biznesowych. Jak to robimy? Cóż, jest to biznes relacji międzyludzkich. Uważam, że zaczynamy od zawarcia przyjaźni. Od przyjaźni możemy przejść do dystrybucji, a od dystrybucji powinno się to rozwinąć w kierownictwo. I nie możesz pominąć żadnego kroku w tym procesie. Możesz chcieć dowiedzieć się w tym miejscu, jak budować biznes za pomocą poczty. Jak się reklamować w gazetach, jak dawać ogłoszenia o pracę, jak wysyłać płyty, czyli jak zacząć pracę na tak zwanym zimnym rynku z obcymi ludźmi, na przykład z ogłoszeń. Powiem Ci coś, nie będziemy rozmawiać na żaden z tych tematów dzisiaj i to jest dlaczego. Ponieważ to działa, ale się nie duplikuje. Czego chciałbym cię nauczyć, to co ja bym zrobił, gdybyś był zasponsorowany osobiście przez moją osobę. Gdybyś do mnie przyszedł i powiedział, że chcesz dać reklamę, powiedziałbym nie. Gdybyś powiedział, że chcesz wysłać listy z ofertą współpracy do obcych ludzi, powiedziałbym nie. Powiedziałbyś, że chcesz iść na róg ulicy i rozdawać płyty przypadkowym ludziom, powiedziałbym nie. Żadna z tych rzeczy nie jest przedmiotem naszej dyskusji dzisiaj. Co chcę Ciebie dzisiaj nauczyć, to rzeczy, które wiem, że działają i duplikują się. Co to jest? To jest praca z Twoim tak zwanym ciepłym rynkiem, czyli rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, kolegami z pracy i innymi ludźmi, z którymi nawiązałeś jakieś relacje. Jest to rozwijanie przyjaźni i relacji na całe życie. To jest, gdzie leży Twoja przyszłość. Muszę Ci powiedzieć, że możesz dać reklamę do gazety i zasponsorować dużą ilość ludzi, ale wiesz co? Kiedy oni znajdą inną, lepiej brzmiącą ofertę od kogoś innego, która oferuje powiedzmy świeć procent więcej z piątego poziomu planu kompensacji, wiesz gdzie oni pójdą? Wszyscy powędrują do tamtego biznesu. I kiedy zapiszesz tych ludzi z gazety tylko dlatego, że wejście do twojego biznesu kosztuje 200 albo 300 dolarów, co oni zrobią w następnym miesiącu, kiedy pojawi się inna oferta, gdzie nie trzeba nic płacić przy wejściu i wszystko co trzeba robić to wysyłanie kartek pocztowych albo e-maili, zostawią ciebie i pójdą gdzie indziej. Albo wszystkie te firmy, programy, gdzie obiecuje się, że ktoś inny zbuduje Tobie, Twoją grupę za Ciebie. Gdzie nie musisz nic robić. Nie jestem zainteresowany tego typu ludźmi w mojej organizacji. Miałem doświadczenie z takimi i mam dosyć. Co mnie interesuje, to budowanie relacji na całe życie. Chcę zbudować linię raz i być wynagradzanym na zawsze. A to osiąga się dzięki budowaniu wzajemnych relacji i zaufania. Tak więc jedną z pierwszych rzeczy, jakie się powinieneś nauczyć, to budowanie tych relacji. Więzi, rozwijanie przyjaźni, Zamiana przyjaciela w dystrybutora, by potem stał się kierownikiem i liderem Twojego zespołu. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym poruszyć w tym nagraniu, to system. Posiadanie kompletnego, powielalnego, krok po kroku systemu. Pozwól, że wytłumaczę, co oznacza w tym miejscu system. Oznacza to, że podstawowa prezentacja Monawi, jaką robisz w Chicago, jest tą samą prezentacją, którą robią Twoi ludzie w Nowym Jorku czy w Teksasie i taką samą, jaką robią ludzie w Krakowie czy w Wojkowicach pod Będzinem. Oznacza to, że ludzie ze stanu Oklahoma używają tego samego pakietu wstępnego, to jest pierwsza rzecz jaką dajesz kandydatowi do obejrzenia, co ludzie ze stanu Florida. Jest to ten sam pakiet na pierwszym poziomie, drugim czy nawet pięćdziesiątym. Oznacza to, że ludzie na piątym poziomie robią ten sam trening, co ludzie na piętnastym czy trzydziestym poziomie, czy nawet na pięćdziesiątym poziomie. Tak więc jest to postępowanie krok po kroku jak w firmie McDonald's. Kiedy pierwszy raz przystępujesz do kandydata, to jest krok numer jeden. Dostaje on tą płytę albo tą stronę internetową. Krok numer dwa to prezentacja. Dostaje on na drogę do domu ten pakiet, tą broszurę, ten magazyn. Krok numer trzy to na przykład telefon ze sponsorem albo udział w konferencji internetowej. Krok numer cztery to na przykład zarejestrowanie. Tutaj jest trening jak wystartować, to jest trening jaki robimy w ciągu 48 godzin, a to jest trening jaki robimy za dwa tygodnie. Musi to być kompletny, specyficzny, krok po kroku duplikowalny system. To jest w jaki sposób buduje się pasywny, emerytalny dochód. Nigdy go nie zbudujesz, jeśli w Twojej organizacji nie będzie systemu, od którego nikt w grupie nie odstępuje. Oznacza to, że jeśli w pakiecie prezentacyjnym jest płyta, magazyn, plan marketingowy, na przykład książka, to że ty nie zmieniasz żadnego elementu tylko dlatego, bo ci się coś nie podoba, bo jeśli Jacek jest na twoim pierwszym poziomie i widzi, że ty zastąpiłeś jakąś rzecz inną, która ci się bardziej spodobała, on stwierdzi, że on też może coś zmienić. Więc kiedy Jacek zasponsoruje Kasię, już nie ma systemu, ponieważ coś zostało zmienione. Kasia więc nie ma już czego duplikować. Zmieniając system podkładasz sobie nogę i pozbywasz się szansy na emerytalny dochód. Jak zmieniamy system? Musi on być zmieniany od samej góry. Jeśli nie podoba Ci się system, jakiego używa Twoja linia sponsorowania i nie chcesz go używać, wypisz się. Przyłącz się do innej organizacji albo znajdź inną firmę. To jest moja rada. Musisz pracować z linią sponsorowania i firmą, z którą możesz się w pełni identyfikować i której system możesz przestrzegać bez żadnych osobistych rezerwacji. Pamiętaj, że zmieniając system zabijasz swój biznes. Dlaczego chcesz trzymać się systemu? Ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możesz wytworzyć emerytalny dochód. To jest jedyny sposób, by usunąć siebie z pola widzenia. Jeżeli jesteś personalnym trenerem, to jest jedyny sposób, by wyeliminować ten fakt w Twoim biznesie Monavi. Jeżeli jesteś doktorem, kręgarzem, masażystą, jeżeli jesteś właścicielem sklepu z witaminami, jeżeli jesteś sprzedawcą, widzisz, sprzedawcy nie mogą być powielani. Lekarzy też nie da się zduplikować. Nie da się też zduplikować masażysty i weterynarza. Co musisz w tym miejscu zrozumieć, to że rzeczy, które uważasz za swoje mocne strony, ponieważ jesteś lekarzem i znasz się na witaminach i masz dużą ilość pacjentów, którzy do ciebie przychodzą, są twoją największą słabością. Ponieważ to jest to, czego nie można powielić. Ponieważ ludzie przychodzą i mówią, tak, gdybym był lekarzem i miał 50 pacjentów, którzy przychodzą każdego dnia do mojego gabinetu i mógłbym im przepisać produkty Monavi, to też miałbym spore obroty. Ja nie jestem lekarzem, więc to nie jest dla mnie. Ale widzisz, jeśli używasz systemu, to pozwala wyeliminować ten problem. Ponieważ jeśli używasz systemu, oznacza to, że kiedy spotykasz kandydata na biznes, dajesz mu pakiet numer 1, który stanowi ta płyta, to nagranie audio albo ta strona internetowa. I nie ma znaczenia, czy jesteś lekarzem, prawnikiem, kelnerką, sprzątaczką czy woźnym w szkole. Wszyscy idziecie za tym samym systemem, który wszyscy inni wykorzystują, bez względu na doświadczenie i wykształcenie. Dlaczego więc nie wszyscy to robią? Bo widzisz, Problem polega na tym, że system zabiera personalne ego z całego procesu, a ludzie nie lubią zabierać swego ego z całej procedury. Ludzie chcą tworzyć nowe nagrania, zaprojektować nowe broszury, kreować nowe prezentacje. Ludzie chcą pokazać, że potrafią to zrobić lepiej niż ich sponsor. A co ty powinieneś robić? To edyfikować swojego sponsora i całą linię sponsorów nad nim. Potrzebujesz iść zgodnie z systemem i w ten sposób budować swój własny sukces. I kiedy już zbudujesz swoją dużą organizację i kiedy już osiągniesz sukces, możesz zdecydować się na stworzenie własnego systemu. Ale muszę Ci powiedzieć, że w 99% jest to błąd. Ponieważ zawsze będzie Ci lepiej się wiodło, kiedy będziesz edyfikował istniejący system. Ponieważ jeśli to robisz, wszyscy Ci ludzie pracują dla Ciebie. Tak więc nie dbam o to, czy jesteś złotym kierownikiem, czy też czarnym diamentem w naszej firmie. Nawet gdy osiągnąłeś najwyższy poziom w firmie i masz ludzi o tej samej randze w swojej górnej i sponsorowania i nagle myślisz sobie, że jesteś dyrektorem diamentowym i możesz teraz stworzyć swój własny system. Jeśli jesteś mądry, nie zrobisz tego. Bo jeśli zostaniesz w systemie, ta pozostała grupa menadżerów wyższego stopnia wciąż pracuje dla Ciebie. Jeżeli Twoja firma ma system, którego przestrzegasz, oznacza to, że konwencja pracuje na Twoją korzyść, że konferencja liderów pracuje dla Ciebie, połączenia konferencyjne pracują dla Ciebie, newsletters pracują dla Ciebie, ale jeśli odstąpisz od tego systemu, oznacza to, że te wszystkie warte miliony dolarów narzędzia działają przeciwko Tobie. Ponieważ teraz musisz napisać e-maila do swoich ludzi i powiedzieć Dostaliście ostatnio od firmy newsletter, na przykład od Karola Powiedzcie wszystkim swoim ludziom, że my nie robimy tego w naszej organizacji Kiedy jesteś na konwencji, musisz zwoływać swoich ludzi na przerwie i musisz mówić Co właśnie powiedziano na tym treningu, my tego nie robimy To jest dla tamtych ludzi, bo my robimy coś innego Ponieważ te produkty są takie specjalne, oni tego nie rozumieją My musimy zrobić to w taki, a taki sposób to samo na konferencji liderów. Wiesz, to jest fajny gość i podobały mi się niektóre rzeczy, które powiedział, ale... To jest dobry pomysł, wiem, że na pewno chcą naszego dobra, ale... O tak, słyszałem, co powiedział prezydent, ale... Tak więc wszyscy ci ludzie teraz pracują, by zniszczyć twój biznes. Nie dlatego, że chcą to zrobić. Oni chcą tobie pomóc. Ale kiedy ty odejdziesz od systemu, ten system teraz działa przeciwko tobie. Tak więc posłuchaj mojej rady i zawsze postępuj zgodnie z systemem. Ja tak robiłem. Postępowałem zgodnie z systemem, a jeśli nie mogłem za nim podążać, po prostu odchodziłem i szukałem systemu, który mogłem przestrzegać. Ponieważ musisz pracować zbyt ciężko, gdy pracujesz niezgodnie z systemem. W następnej sekcji zapoznasz się z naszym systemem, który świetnie działa i przynosi wspaniałe rezultaty. Tymczasem jedną z kwestii, o jakiej chciałbym jeszcze opowiedzieć, to narzędzia. Chcę byś zrozumiał, że nie ma narzędzia na świecie, prezentacji wideo, nagrania audio, które by zasponsorowało tobie człowieka. To tak jak w powiedzeniu, że pistolety nie zabijają ludzi, tylko ludzie, tak samo jest w procesie sponsorowania. Narzędzia nie sponsorują ludzi. Ludzie sponsorują. Ludzie próbują chować się za narzędziami, stronami internetowymi, które mają im zasponsorować setki ludzi. Otóż w całej mojej karierze nigdy nie widziałem książki, filmu, ani strony internetowej, które by zasponsorowały ludzi. Lubię prezentacje wideo, strony internetowe i uważam, że są wspaniałymi narzędziami wspomagającymi, ale nie wierzę, że mogą zastąpić człowieka przy prezentacji. Używam ich tylko jako narzędzia wspomagające. Tym co jeszcze powinieneś wiedzieć, może nawet jest to ważniejsze niż wszystko inne, to fakt, że nie możesz wejść na szczyt twojego planu kompensacji przez własną sprzedaż. Nie znajdziesz się tam też tylko przez rekrutowanie. Możesz spróbować? Nie dbam o to, czy zrobisz osobisty obrót 50 tysięcy dolarów. Nie pozwoli Ci to wskoczyć na najwyższe szczeble Twojego planu kompensacji. Nie ma znaczenia, że zasponsorujesz 500 ludzi w tym roku, bo to też Ci nic nie da. Jedyny sposób, by dostać się na szczyt, jest nauczanie ludzi i duplikowanie procesu. Nasz system jest oparty na systemie awansów i nie możesz tutaj awansować, jeśli Twoi ludzie nie awansują. A do tego potrzebny Tobie będzie system. Tak więc ostatnią rzeczą, jaką powinieneś wiedzieć najpierw, to fakt, że powinieneś poznać, nauczyć się, stosować i edyfikować ten system, który Ci przedstawimy. Nazywam się Andrzej Nowiński, życzę Ci powodzenia w tym procesie i do zobaczenia na szczycie.